I stworzył Bóg człowieka na obraz swój. Na obraz Boga stworzył go. Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. Z trzeciego rozdziału. A gdy kobieta zobaczyła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia. I że były miłe dla oczu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 Z drugiego listu do Koryntian, 9 rozdziału, 15 wiersz. Bogu niech będą dzięki za niewysłowiony dar Jego. Drodzy zebrani, droga rodzino, bracia i siostry, przyjaciele i znajomi naszego brata Oskara. Poznałem brata Oskara w 1974 roku. Moi rodzice i Oskar ze swoją żoną Hildegardą przyjaźnili się. Byli oni bardzo gościnni i często zapraszali nas do siebie. Często spędzaliśmy niedzielne popołudnia, ponieważ brat Oskar i jego rodzina lubili śpiewać, Śpiewaliśmy razem, rozmawialiśmy o wspólnym szczęściu, które Bóg dał nam, o zbawieniu, które Bóg zgotował dla nas. Brat Oskar był bratem, który pomagał wierzącym. Kiedy słyszał o czymś cierpieniu, o tym, że ktoś jest w potrzebie, śpieszył z pomocą. Pamiętam kiedyś Właśnie w tamtym czasie, w latach 70. mieliśmy wypadek samochodowy i była pewna potrzeba, której brat Oskar niespodziewanie wyszedł naprzeciw. Jeszcze dzisiaj widzę ten obraz, kiedy wchodzi do naszego domu i rozwiązuje problem, który wtedy mieliśmy. Brat Oskar był współorganizatorem pierwszych obozów chrześcijańskich dla dzieci i młodzieży, które odbywały się na wschodzie Polski. Tam wraz ze swoją żoną pomagał w organizacji i wprowadzeniu tych chwil, wspólnych, miłych chwil, które wtedy żeśmy tam spędzali. Rad Oskar był bardzo chętny, kiedy budowaliśmy lokale zgromadzenia chrześcijan w Orzeszu i później w Mikołowie, chociaż był już wtedy słabszy i starszy, ale udzielał się, aby pomagać. Rad Oskar miłował Pana Jezusa i miłował wierzących. Kiedy w maju spotkałem się z nim przed konferencją chrześcijańską w Głazie, to podszedł do mnie i przekazał pozdrowienia dla wierzących, którzy tam przybędą. Jego oczy napełniły się łzami i drżącym głosem przekazywał mi pozdrowienia imienne na braci z okolic Grabowa i Wieruszowa. On nosił wierzących sercu pod koniec swego życia wziął sobie do serca, aby w sposób skromny obdarowywać wierzących. Kiedy mieliśmy gości, on zawsze przychodził z niewielką siatką, z niewielką pamiątką czy upominkiem i obdarowywał wierzących. To sprawiało mu radość. Pamiętam kiedyś miałem osobiście gościa, któremu brat Oskar nie zdążył niczego podarować i kiedy rano w poniedziałek już miałem odwozić go na pociąg, to naraz ktoś dzwoni do drzwi, Staje brat Oskar i daje upominek odjeżdżającemu bratu. Skromny upominek, ale jakże cieszyło się jego serce i serce tego, którego on obdarowywał. We wtorek rano czytałem z rodziną po śniadaniu Pismo Święte. I w czasie tego czytania Zadzwonił telefon i dowiedzieliśmy się, że Pan Jezus powołał do siebie brata Oskara. Te miejsce, które czytaliśmy wtedy, było miejscem z pierwszej Księgi Mojżesza. Te wiersze, które przeczytałem na samym początku. Kiedy jesteśmy na cmentarzu, kiedy stoimy nad trumną, to myślimy o życiu, myślimy o tym, co przeżyliśmy Myślimy o śmierci, myślimy o wieczności. I kiedy czytaliśmy wiersze, z pierwszej Księgi Mojżesza, o tym, że Bóg stworzył świat, to przeczytaliśmy tam, że Bóg stworzył człowieka na obraz swój, na podobieństwo swoje. Bóg postawił człowieka w ogrodzie Eden i człowiek zażywał szczęścia i radości w tym ogrodzie Jakie piękne i niezmącone szczęście towarzyszyło człowiekowi w tamtym czasie, kiedy Bóg przechadzał się po ogrodzie i mógł rozmawiać z Adamem, a Adam zażywał szczęśliwości ze swoją żoną Ewą. Ale potem czytaliśmy o grzechu, o pierwszym grzechu, które nazywa się nieposłuszeństwo. Przez nieposłuszeństwo jednemu, jedynemu przykazaniu Człowiek popadł w grzech, a przez grzech w śmierć. I kiedy czytaliśmy następny wiersz, że Adam zrodził Seta, to on zrodził go na swoje podobieństwo i na swój obraz. To znaczy, że Set i wszyscy potomkowie Adama urodzili się w grzechu. I my wszyscy, którzy to, tu stoimy, musimy przyznać, że wszyscy w swoim życiu zgrzeżyliśmy, a Słowo Boże mówi nam, że zapłatą za grzech jest śmierć. Ale drodzy umiłowani, słyszeliśmy już w kaplicy i teraz chciałbym to powtórzyć, że Bóg przed założeniem świata przewidział już dla nas zbawienie w osobie Pana Jezusa. I Pan Jezus dwa tysiące lat temu przyszedł na świat aby złożyć swoje życie w ofierze. Ale on, kiedy był na ziemi, przemawiał do ludzi i uczył ich. I kiedyś wypowiedział bardzo znamienne słowa. Tłum garnął się wokół niego, a Pan Jezus powiedział, jeśli się nie nawrócicie, jeśli się nie narodzisz na nowo, nie możesz wejść do Królestwa Bożego. I wtedy tłum zaczął się rozchodzić. Może było paru mężczyzn, którzy szturchali się łokciami i mówili do siebie, cóż ten opowiada za rzeczy. I odeszli. Zanim być może poszły ich żony, potem dzieci i młodzież i tłum zaczął topnieć. I zostało tylko dwunastu. Dwunastu apostołów. Ale Pan Jezus nie prosił ich, żeby zostali. Nie błagał, żeby przynajmniej jeden przy nim został. Pan Jezus zapytał ich, a czy wy też chcecie odejść? A wtedy Piotr powiedział, panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa żywota wiecznego. Umiłowani, ten tłum odszedł. A co się stało ze słowem, które Pan Jezus wypowiedział? Czy to słowo też ulotniło się gdzieś i go Nie ma. Ono zostało. I Pan Jezus dzisiaj mówi do Ciebie w ten sam sposób. Jeśli się kto na nowo nie narodzi, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Jeśli nie pozyskasz życia z Boga tu na ziemi, to idziesz prosto do piekła. Kiedy na ziemi rodzi się człowiek, otrzymuje życie od swoich rodziców. I to dzieciątko ma życie, które przekazali mu rodzice. A jeśli chcesz narodzić się na nowo w ten sposób, o którym mówi Biblia, to musisz przyjąć Jezusa. Bo Jezus jest życiem. On daje życie. W Nim było życie. Pan Jezus powiedział, ja jestem droga i prawda i życie. Drogi przyjacielu, jeśli nie wiesz, co z Tobą stanie się po śmierci, to masz tylko jedno wyjście. przyjść do Jezusa. Ze swoimi grzechami wyznać Jemu z całego serca, wołać do Niego z żalem, głębokim żalem, ale najpierw musisz jeszcze jedną rzecz zauważyć, że jesteś grzesznikiem i idziesz na wieczne potępienie. Jeśli tego pierwszego nie zauważysz, to nie uczynisz drugiego kroku. Jeśli nie uznasz, że jesteś grzesznikiem, to nie pójdziesz do Jezusa ze swoimi grzechami, ale jeśli pójdziesz do Niego, to On da Ci zbawienie. On daje za darmo, ponieważ On przebacza grzechy. On daje człowiekowi wielki dar. On stara się człowiekowi uczynić szczęście, dać szczęście. Pan Jezus był na ziemi i uczył, ale Pan Jezus przyszedł po to, aby złożyć swoje życie ofierze. Grześni ludzie, my, nasze grzechy, doprowadziły Jezusa na krzyż. I bezbożne ręce podniosły się na Syna Bożego, Prawiedliwego, który nie popełnił żadnego grzechu. Ale drodzy zebrani, te cierpienia, które zadał Panu Jezusowi człowiek, nie były wcale najgorsze. Najgorszymi cierpieniami Pana Jezusa były te, który zadał Mu Bóg. Pan Jezus służył przez całe swoje życie Świętemu Bogu. On wykonywał cały czas wolę Bożą, ale kiedy Pan Jezus wisiał na krzyżu, zgasło słońce, nastała ciemność. Bóg włożył Twoje i moje grzechy na Pana Jezusa i sądził Go wtedy, w tym momencie, kiedy słońce zakryło swoje oblicze za Twoje i moje grzechy w trzech godzinach ciemności. I jeśli Pan Jezus został osądzony na krzyżu, to my nie musimy być sądzeni, ale musimy uczynić to, o czym powiedzieliśmy przed chwilą. Uznać siebie winnym, bo przecież to myśmy zgrzeszili, myśmy zasłużyli na śmierć, a Pan Jezus był sądzony za nasze grzechy. Kto jest poselstwo Ewangelii. Takie jest poselstwo Słowa Bożego, które czytane jest do dzisiaj na całym świecie. Umiłowani chrześcijanie to są tacy ludzie, którzy czytają Pismo Święte. My, wierzący ludzie, mamy swoje ulubione wiersze w Piśmie Świętym, swoje ulubione fragmenty i brat Oskar miał je także. Znamy je na pamięć. Brat Oskar był mężem, który nigdy nie opuszczał chrześcijańskich nabożeństw. On zawsze był obecny. I kiedy obchodził z wierzącymi pamiątkę śmierci Pana Jezusa, to często otwierał Biblię i czytał wiersz, który przeczytałem na końcu z listu do Koryntian. Często słyszałem bo jak czytał ten wiersz. I jeszcze raz go przeczytam na koniec. Bogu niech będą dzięki za niewypowiedziany dar Jego. Bóg w Jezusie Chrystusie dał nam coś za darmo. Dał nam dar zbawienia. I brat Oskar o tym wiedział. Brat Oskar wiedział, że jest zbawionym człowiekiem, ponieważ przyszedł ze swoimi grzechami do Jezusa, wyznał mu te grzechy i otrzymał zbawienie. Tak jak wszyscy wierzący na całym świecie dzisiaj mogą powiedzieć, jestem zbawiony, ponieważ pan Jezus umarł za moje grzechy na krzyżu Wolgoty. Tak i brat Oskar dziękował Bogu za niewysłowiony dar, którym był pan Jezus Chrystus. Dzisiaj jest czas łaski, dzisiaj możesz również Ty przyjąć ten dar, Boży dar, który daje Ci Bóg, w Jezusie Chrystusie Zbawicielu.